Chciałoby się rzec Kwowadis 420. Ale nie tylko. Są chwile, kiedy to, co robimy, daje dużą satysfakcję. A w tym odcinku, właśnie o tym, będzie o Kwowadis 420, dokąd to wszystko zmierza. I w spotkaniu, które odbyło się tydzień temu. 420. Dziwna regularność tego podcastu to tylko przypadek. Zapraszam. A czasów mniej, niech się mi zdálo przed pół godiną. je chłaptej S.O.S., ać se mi zítra, czym dnes. Zbaw mnie tíhy, mé, rany, mé, co najpierw. Przyjteli chłaptej, pisz uskaz, dej mi co ztracím, dej mi czas. Brać mi wieru lásku mou a te najpierw. Z własnego spánku możesz kręcić, nie czasu swojego, daj mi czas. czasem to już im tentokrát nie prowadzę. Mój czas to są jen takowe. Mój czas, Se co cię stisnie czasowe. Chciałoby się powiedzieć proza życia. Do czego zmierzam? Popełniłem bodajże 9 i 10 odcinek, który według niektórych dotyczył UFO, a mi chodziło raczej o ukierunkowanie słuchaczy na Czechy. No już dziesiąty odcinek był typowo poświęcony tym, co działo się w Czechach, poparte dowodami, zrobione to w atmosferze faktu i super ekspresu. Dałem ciała. Dałem ciała przede wszystkim podczas dubbingowania tego, co miałem nagrane z tych materiałów w języku czeskim, ponieważ zawodnicy zasuwają niesamowicie szybko. Ciężko to przełożyć na, czeski, na polski, bo jest pełno wyrazów, które w języku polskim są w rodzaju męskim, a w języku czeskim są w rodzaju żeńskim. No i tak na przykład tam był taki motywik o gabinecie lekarskim i tłumacząc w locie, Mając podsłuch tego, co nagrywałem w uchu jednym, a w drugim uchu miałem podsłuch tego, co mówię, więc kociokwik rewelacyjny, więcej postaram się tego nie popełnić już, więc słyszę, że była tam, więc tłumaczę, była tam lekarska ordynacja. Aha, no tak, le lekarska ordinacja jest to gabinet lekarski, no i szlak to trafił. Tu jest ordinacja, żeńs żeński yy, rodzaj, tutaj mamy gabinet, jest, jest rodzajem męski. Wpadki, wpadki, jeszcze raz wpadki, ale przecież dobre wytłumaczenie, podcasting jest amatorski, a więc podejdźmy do tego po amatorsku. I powiem szczerze, że tak jak nigdy nie liczyłem na komentarze, tak, teraz właśnie liczyłem. Do odcinku przygotowywałem się bardzo długo. Siadłem, jasna cholera. Do odcinka odmiana czeska, u na końcu z reguły jest, a tutaj polski język przecież jasna, jasna. Do odcinka przygotowałem się bardzo długo. Zrobiłem stosy notatek, czytałem, przesłuchiwałem, mieszałem, miksowałem. W ogóle cały odcinek to jest zlepek bodajże, jeżeli chodzi o moje tylko mówienie, bez żadnego dubbingu, to jest bodajże 36 do 40 klipów dźwiękowych. Starałem się to wypieścić. Czy się udało? Myślę, że nie. Więc patrzyłem na to, chociaż tak właśnie to był mój taki kwiatek najnepszy 420, który zrobiłem właśnie ten UFO sprawa Czeska i, i patrzę na te komentarze i klikam, i klikam i klikam no właśnie dziękuję guranu, dziękuję wszystkim, którzy napisali naprawdę tak jak zwykle to się tak mówi, że nie jest to ważne, ale ten odzew słuchaczy jest fajny. Dzie dziękuję Danielowi za pomysły. No Daniel mnie zasypał pięknymi pomysłami, na które bym nie wpadł, ponieważ fanem motoryzacji nie jestem, a historia samochodu Szkoda jest naprawdę ciekawą historią, ale do tego się trzeba przygotować. No i właśnie z dziesiątego odcinku zostało odcinka. Zostało mi w pamięci tylko Jakbym miał myszkę komputerową, używam tablet, to zostałoby mi tylko w głowie klik. Klik, klik, F5, odśwież, odśwież, odśwież. Na cholerę odświeżasz. Włączyłem podcastofon. Włączam podcastofon, dzisiejszy właśnie się ukazał, niedzielny i, i słucham. Dochodzą do mnie chłopaki i... I żaden nie słuchał. Jeden się przeprowadza drugi się zaczyna uczyć. A papa już nie wiem co robi, ale ja rozumiem, to są, to są klimaty ciężkie. To są klimaty ciężkie. Liczyłem na coś innego, przeliczyłem się. Czy będzie będziemy to zrażać do następnego nagrywania 420? Ależ skończę. Automatycznie, żebym tak z biegu praktycznie po wypiciu herbaty jakiejś bardzo smacznej zresztą i po czytaniu kilku rzeczy, przesłuchaniu kilku podcastów, skomentowaniu, także siadłem sobie i nagrywam. Więc wpadł mi do głowy pomysł. Z racji tego, że ja już jestem, można powiedzieć, w leciwym wieku, jeżeli chodzi o większość polskiej podcasterki, czyli to ma się rozumieć, że jestem no, w wieku powyżej tych 30 lat, nawet powyżej tych 35, to pomyślałem sobie, że można by było zrobić coś takiego, że ostatnie numery kontrstacji nowego podcastu, który bardzo mnie ujął z racji tego, że uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam felietony, to takie felietony głosowe właśnie coś takiego wpadło mi na myśl raz na jakiś czas można by było to rzucić a już jeden temat taki mam dość kontrowersyjny ale niestety nie jest to znowu temat, który będzie chwytliwy dla wszystkich no po prostu psiamać chyba jestem zbyt stary już teraz żeby jakiś w jakiś sposób trafić do słuchać no nic to. Yy, ważną rzeczą, którą się chciałem z Wami podzielić, to moja wizyta w Pradze sprzed tygodnia. A wszystko zaczęło się troszkę wcześniej, kiedy dowiedziałem się z podcastofonu, że przemek będzie się wybierał, przemek Siemion, czyli tak zwany przemion prowadzący podcast Hochlander, będzie się wybierał do Pragi. No i oczywiście na upartego wkręciłem się w to wszystko. W niedzielę o godzinie 7.10 bodajże wyjechałem autobusem i po trzech godzinach niecały znalazłem się w Pradze. Nie jechałem bezpośrednio na główny węzeł autobusowy na Florence w Pradze, tylko wysiadłem na Czarnym Moście. Dlaczego? albo zawsze jest lepiej wyjść po ponad dwóch i pół godzinie niepalenia sobie strzelić jakiegoś papierucha, to jest raz. Po drugie, warto by było jeszcze się po prostu rozprostować, a później kupuje się po prostu bilet i z pierwszego przystanku ściernych o mostu i jedzie się bezpośrednio właśnie do centrum. Cytując czeskie prognozy pogody dotyczące Pragi na ową niedzielę, miało być polo jasno, aż zatażeno, czyli po jasno chmurek tam troszkę na, tych niebie, na tym niebie, no 50% przyjmijmy, aż do całkowitego zaciągnięcia nieba chmurami. A tutaj, kiedy wysiadłem na czernym muście, o czym moim ukazało się Kilka małych kumulusów, które zawsze, według tego, co mówią specjaliści, zwiastują dobrą pogodę i słoneczko. No i byłem naprawdę zdziwiony. Mróz minus 7 stopni, oczywiście zapomniałem wielu rękawiczek, ale ze sobą miałem kilka kanapek na drogę, do tego troszkę wody mineralnej, którą zresztą wypiłem w drodze powrotnej. A do tego wszystkiego w torbie spoczywał mały netbook, dyktafon, mikrofon, jeszcze żeby było śmieszniej, aparat oraz kamera. Z umówiony byłem na godzinę około 11.00. Z racji tego, że byłem troszkę wcześniej, więc wykorzystałem to w ten sposób, aby jeszcze dograć zakończenie podcastu, który jeszcze nie powstał. Mowa oczywiście o tym zapowiadanym podcaście o pomniku Stalina. Więc wybrałem się za most Czechów i tam, kilka razy ślizgając się i tracąc równowagę, wspiąłem się na górkę, ponagrywałem, pofilmowałem, pocykałem kilka zdjęć Popodziwiałem buty na kablu. O tym może kiedyś jeszcze będzie, ale ogólnie naprawdę bardzo się fajnie bawiłem. Popatrzyłem na te wszystkie piękne miejsca, bo na letnie, na tej górze, można sobie naprawdę popatrzeć. Fakt, że słońce akurat świeciło mi prosto w pysk. No, zdjęcia wyszły takie sobie z mgiełką, ale nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby tam po prostu być. Następnie zszedłem i wzdłuż brzegu Wełtawy posuwałem się w kierunku Hradcze. Kiedy doszedłem akurat tam, gdzie jest tak zwany Urząd Wlady, czyli Urząd Państwa, przeszedłem obok tego, pomachałem wartownikom, skontaktowałem się z Przemkiem. Przemek poinformował mnie, że najlepiej byłoby się spotkać na stacji metra Mustek. Jest to jeden z węzłów metra praskiego. No oczywiście, powiedziałem, że nie mam żadnego problemu, będę czekał przy wyjściu z ruchomych schodów. Nie sprecyzowałem niestety, o które ruchome schody chodzi. Przyjechałem na Mustek w południe do pierwszej, czyli miałem jeszcze około 15 minut. Udałem się do kawiarni, zakupiłem sobie kawkę i z tą kaweczką w kubeczku stałem i podziwiałem, jak to różni ludzie z tych ruchomych schodów wychodzą i pędem zmierzają przed siebie. No to byli prażanie. Ci, którzy szli dużo wolniej, albo po prostu się kręcili bez celu, byli to turyści. Także ich było sporo. No więc minęło 15 minut, kawę zdążyłem już wypić i dostaję SMS-a od wszędzie. SMS o treści takiej, że przy których schodach ja będę czekał, ponieważ zbytnio on nie wie, a teraz jest akurat przy pewnym sklepie. No i zaczęły się schody. No to więc hmm. wyszedłem, napisałem że zaraz go znajdę, no i wyszedłem z podziemi. I znalazłem się na Waclawaku. Napisał, że jest przy sklepie New Yorker. Eee. Wacławak ma 750 metrów długości. Z każdej strony, z lewej i z prawej placu Wacława znajduje się jakiś sklep. Co chwila jakiś inny sklep. Więc miałem 1500 metrów do znalezienia. Na szczęście Przemek zadzwonił. Powiedziałem mu, że będę czekał na środku koło kawiarni, która jest w starym tramwaju, w kafe Tramwaj. Odcinek o nowym mieście. Tam możecie sobie tego wszystkiego posłuchać, ale rzeczywiście, za chwilę pojawił się przemek. Przywitaliśmy się i rzeczywiście początek rozmowy się zbytnio nie kleił. Ale potem, a potem wysiedliśmy na stacji metra staromiejska i udaliśmy się przez Staromiejski Plac prosto do Hard Rock Cafe. Wybraliśmy sobie trzecie piętro. Na trzecim piętrze było fajnie kameralnie. Dwie osoby cykały fotki, a my czekaliśmy na obsługę. I tak minęło 15 minut. W końcu doszliśmy do wniosku, że chyba raczej tutaj coś nie bangla i zeszliśmy piętro niżej. Okazało się, że tak jak powiedział kelner, kiedy go złapaliśmy, Mieli pełne ręce roboty. Były to walentynki. A tutaj dwóch facetów pyta się, gdzie mogą sobie siąść i zapalić. Oraz, że chcieli się napić jakiegoś fajnego, czeskiego piwa. Kaler się na nas spojrzał, że był tolerancyjny, więc za chwilę się znalazło piwo. Porozmawialiśmy sobie chwilę z kamerem i zaczęliśmy rozmawiać. I wiecie co? To jest najlepsza rzecz, która nam się zdarza w podcastingu. Okazało się, że Przemek jest niesamowitym człowiekiem. Jest to facet oddarzony niesamowitą, jak to sam zresztą określił, fantazją łańską, który wszystko bierze na żywioł. W ten sposób między innymi prawdopodobnie znalazł się w Holandii. I chyba dwie godziny rozmowy to było właśnie wszystko to związane z Nepalem. Jak tam się znalazł? W jaki sposób? Jak się przygotowywali? Uwierzcie mi, z tego można by było się doktoryzować. Rewelacyjnie opowiadam. Później zeszliśmy tradycyjnie na wojsko, na różne inne takie rzeczy. Mamy także wspólne punkty widzenia na pewne sprawy i po kilku godzinach znakomitej, pasjonującej rozmowy przerywanej nową dostawą piwa informacja dla Roberta Kesslinga z próbą mikrofonu był to Robercie Staropramen koniec informacji dla Roberta Kesslinga z próby mikrofonu i po tych, po tych właśnie w czasie tej rozmowy przerywanej nowymi świeżymi dostawami pieniącego się piwa oraz z poradycznymi wyskokami, to moimi, to Przemka, do miejsca, w których zwykle nawet król za pieszo, spędziliśmy kilka wspaniałych kocin. A, że obu nam zaczęło już troszkę burczeć w brzuszkach, więc pomyśleliśmy sobie, że fajnie będzie udać się gdzieś coś zjeść, a przy okazji może jeszcze coś mm, wypić. I w ten sposób... Wychodząc z małego namesti, z, z małego rynku, przeszliśmy przez most Karola i udaliśmy się w stronę Hradcza. A tam Przemek pokazał mi lokal. Na początku nie mogliśmy się dogadać, ponieważ on twierdził, że to jest u siedmiu swedu, co można by było przetłumaczyć jako pod siedmioma szwedami. A ja byłem raczej przekonany, że to jest lokal u siedmiu szwabu czyli pod siedmioma karaluchami. Okazało się, że ten lokal rzeczywiście był pod tymi karaluchami i udaliśmy się tam, gdzie także lano czeskie piwo, a także kuchnia była znakomita. Trzeba Wam powiedzieć, że standardowe podejście kelnera po zapytaniu się, na co będziemy najkrócej czekać, mówi, że wszystko będzie w granicach 10 minut, jak powiedzieliśmy, co my chcemy, więc twierdził, że to nawet będzie mniej 10 minut, po 20 kilku minutach pojawiło się żarcie. a jest norma po prostu. Coś, a na, nie wiem, no, meksykańskie maniana. A jutro to jutro, w porządku, no tutaj jest 10 minut i no te jedzenie rzeczywiście było, ja sobie zamówiłem gulasz, był bardzo pyszny, typowo czeski gulasz. Nie, nie. Gulasze są tylko takie typowo czeskie z knedlikami albo, albo z bramboreczkami albo, albo z czymkolwiek, ale ten gulasz, no każdy gulasz pochodzi z Węgier. Więc typowo czesko-węgierską potrawę spożyliśmy. Napiliśmy się także piwa i dalej rozmawialiśmy. A rozmawialiśmy o różnych rzeczach. Idąc zatoczyliśmy koło po całym świecie. Rozmawialiśmy o Wielkiej Brytanii, rozmawialiśmy o Stanach Zjednoczonych, a także rozmawialiśmy m.in. jak mówiłem o Nepalu, ale zahaczyliśmy także o Izrael. To rzeczywiście tematy, tematy bardzo, bardzo obszerne. Kiedy spojrzałem na zegarek, który chcąc, nie chcąc, nie wiem dlaczego. Zwiesił się i pokazywał mi cały czas północ, a o północy to już nie miałbym żadnych szans na wydostanie się z Pragi. Spojrzałem na telefon, okazało się, że niestety czas wychodzić. Ruszyliśmy w dół ze zbocza chradczan i doszliśmy do staromiejskiej stacji metra. Smutno było. Smutno było, ponieważ zawsze fajnie poznać jest jakąś inną osobę. A rewelacyjnie jest mieć z tą osobą wspólny język. I nie musi być to podcasting wcale. W żadnym wypadku. Rozmawialiśmy o tylu rzeczach. Żadna z tych rzeczy nie została nagrana. Nie, kochani, to była wyłącznie nasza rozmowa. Ale mogę Wam zaręczyć, że przemian jest naprawdę świetnym człowiekiem bardzo towarzyskim bardzo wesołym, a przede wszystkim pozytywnie zakręconym, a to u ludzi cenię niestety czas mój pobytu w Pradze dobiegał końca i musiało dojść do pożegnania outsiderów na pewno jeszcze się spotkałem na pewno nie raz spotkam się nie tylko z Przemkiem do czego zapraszam innych Nieważne, czy mówicie do gąbki, czy też słuchacie tego, co do tej gąbki mówię. Zawsze jest czas na to, no, teoretycznie zawsze, na to, żeby się spotkać. Długo myślałem nad tym, co dać na zakończenie, jaki utworek wpleść. Ponieważ chciałbym zobrazować to właśnie nasze spotkanie, ten szczególny klimat. Spotkanie dwóch ludzi, którzy no niekoniecznie przez wszystkich muszą być określani jako mający równo pod sufitem, ale mający jakąś rzecz, która ich interesuje. A później się okazuje, że tych rzeczy jest mnóstwo. Więc ciężko mi było. Najprostszym rozwiązaniem by było chwycenie za, nie wiem, jakieś płyty typu Polskie Orły i wyszukanie piosenki pod tytułem Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina No, tak nisko 420 nie upadło W końcu sobie pomyślałem, że we wrześniu zeszłego roku czeska grupa muzyczna Cinaski wraz ze słowacką grupą No Name Popełniła bardzo fajną piosenkę. Piosenka, która zarówno jej tytuł w języku polskim, czeskim, słowackim, a chyba praktycznie prawie we wszystkich językach świata znaczy to samo. Piosenka nazywa się Na Na Na Na. Chyba tego nie muszę przekładać. Piosenka, właśnie, która stricte ty tyczy jak Czechy i Słowacja się podzieliły, ale w tej piosence właśnie możemy usłyszeć jak to dwóch panów, jeden po słowacku śpiewa, drugi po czesku, ciężko to momentami wykryć, mają bardzo podobne głosy, ale muzyczka jest bardzo fajna, klimatyczna i oni po prostu jadą, żeby siebie odwiedzić. Tak samo jak Przemek przyjechał do Pragi, między innymi po to, no może to na szarym końcu było, żeby spotkać się ze mną. Tak samo ja pojechałem, żeby spotkać się z Przemkiem, a przy okazji załatwiłem kilka spraw podcastowych. I dlatego, dlatego właśnie ten utworek wybrałem. A więc słowacki nonej, czeski Cinasski, 420 i prowadzący Robert Kamaszyn. Pierwszy polski podcast z Czeskiej Republiki, a dla Was na na na na na na na na na no No Name dedykacja. Przede wszystkim na dla na Ahoj! Przyjaciel mój, wraj już w obłoku. Jo, jedu za tobą, stovky kilaków. Naši już chystają oblubene kolacze. Tu vaši pohostinost znam jeszcze z totáče. E czy Simsa na cieba, możemy debatować do rana. Nad ránem jen tak spíwać, nezávaźnie na, na na. Mnoho przyjacielskich słów jedu za tobą. Cestu, jej krasu pokojnie. Przy nasi odcowem byli spolu na wojnie. Počul som że Rajsa smiali tak, że aż płakali. A wszystkie ženské, co z nimi byli, roztali. Było im dobrze, a taky galili do rana. Nad ranną śpiewali nie na na. Na. Mnoho przyjacielskich słów. Jedu za tobą. Dnes sa celý svet Jak se dá rozjít bez krve Naposled a povrve Málo kto wrátil by to zpäť Dneska jsme každý a s tím pánem Za to díky, čus a amen Halo příteli, prý už sedíš ve vlaku Človeče, to je djaľka Já ja vím, 600 kiláků. Buď si Moravy a taky děš se na Prahu máte tam něco jako nasze plzeň na válku jo máme tady všechno a taky kalí medorana na dranou spívat je nězavezdi na na na mnoho přátelských slov jedu za tebou do no. nesadiví celý svět. Zjedź bez na posle, a po prwę. Mało kto by to speć Nie skażmy każdy was z tym panem. Za to dziki cius, haha. Cieszyńca na cieba, możemy debatować do rana. Nad ranem jętak tak piwatem na, na, na, za was nie na rana. No, przyjacielskich słów, za tybuł. To nie zadziwi. Dneska sme z własnym pánem, za to díky, čus, a amen. Teżim się na Cieba możemy debatować do rana, nad ranem jen tak zpiewać, nezawaznie na, na, na, Mnoho přátelských słów, jedu za tobą